98 i 6 megaherca. Jazz Awangarda. Muzyka improwizowana. Audycja wiek awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Dzień dobry. Prawie 6 minut północy w audycji Wieka Awangardy Wita Wawrzyniec-Mąginia. Rozpoczniemy dzisiaj od dwóch przypomnień dość tradycyjnie, od bardzo długiego czasu. Przypominamy, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna i to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie i mnie. Spróbujmy zauważyć tych, którzy w, uciekając przed tą wojną w obawie o swoje zdrowie i życie, stali się naszymi gośćmi. Spróbujmy ich dostrzec i spróbujmy okazać im naszą solidarność. To naprawdę ma duże znaczenie. I drugie przypomnienie. Wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy polskiej Białorusi. Ten kryzys zniknął z mediów, ale ci ludzie wciąż tam są Wciąż doświadczają przemocy zarówno ze strony białoruskich, jak i polskich służb. Nie widzimy tego, bo dziennikarze również nie mają wstępu do strefy przygranicznej, przy samym płocie, w której wszystko to się odbywa. Spróbujmy okazać w jakiś sposób, choćby pisząc do organizacji, które niosą tym ludziom pomoc, zauważając to wszystko, co się z nimi dzieje, śledząc te informacje i podając je dalej. Spróbujmy. Warto być solidarnym. Dzisiaj sięgniemy po kilka płytowych nowości, ale ale dzisiaj również, 22 kwietnia, są urodziny Barego Gaja. Stąd też rozpoczniemy najnowszą płytą z jego udziałem. To płyta, którą e, skrują trzy nazwiska. Trevor Watts, Barry Guy i Ramon Lopez. Płyta ukazała się nakładem wytwórni Słuchaj Records. E, a za tym projektem e, stoi Maciek Karłowski. To on e, zaproponował e, takie trio by takie trio wystąpiło na festiwalu w Lublinie, w Centrum Kultury tamtejszym, w lipcu 2025 roku. I wymyślił to, proponując muzyków Baremu Gajowi. Bary się zgodził także przez długoletnią współpracę zarówno z Ramonem Lopezem, z którym rozpoczynał Granie, gdy Agustin Fernandez i Barego Gaja, i Ramona Lopeza zaprosił do Tria Aurora i z Trworem Watson, u którego boku stawiał pierwsze kroki, między innymi w zespołach Johna Stevensa, a potem przez lata ich drogi przecinały się wielokrotnie, czasem prowadząc w tym samym, dokładnie w tym samym kierunku, bo Trevor Watts współpracował z Barry Guy'em zarówno w London Jazz Compos Composers Orchestra, jak i w Barry Guy New Orchestra, jak i w innych, wielu, wielu innych wspólnych projektach i zespołach. A sam Barry Guy? Sam Barry Guy, e, rozpoczynał swoją muzyczną aktywność jeszcze w latach 60. -tych. Jako absolwent Guildhall School of Music pod kierunkiem Buxtona Aura. Potem też zdarzyło się, że sam został profesorem tej szkoły. Ale pierwszym jego znaczącym zespołem było trio u boku Howarda Rayleigha, pianisty i Tonego Oxleya, założone w roku 1900. 69. Wtedy też dostrzegł go John Stevens i zaprosił do udziału w Spontaneous Music'ą Somp. Tam spotkał m.in. Trevora Watts'a. I tam tak naprawdę, jak sam wspomina w, we wkładce do albumu triowego, który ukazał się całkiem niedawno, Trevor Watts był dla niego takim muzycznym mentorem i przewodnikiem to między innymi jego bardzo konstruktywna krytyka sprawiła, że Barry zaczął rozwijać swój indywidualny język, którym imponuje i zachwyca do tej pory. Największym jego osiągnięciem z tego pierwszego etapu jego kariery jest stworzenie London Jazz Composers Orchestra zespołu, który powstał na początku lat 70., a który rozwijał się do tak naprawdę końca lat 90., ale który też nigdy nie przeszedł do historii, nigdy nie został oficjalnie rozwiązany. Jeszcze całkiem niedawno, już w XXI wieku udało się ich skrzyknąć na dwa, trzy, trzy koncerty, ale od lat ten projekt jest niejako w zawieszeniu. Barry Guy ma nowe zespoły, najpierw New Orchestra, Now Orchestra, a teraz jeszcze Blue Shrude Band i niezliczone mniejsze składy, że wspomnę tutaj o wciąż działającym na przestrzeni kilkudziesięciu lat trio z Evanem Parkerem. I Polem Lettonem, Trio Augusti Fernandeza, Aurora Trio, wieloma zespołami, które powstawały we współpracy choćby z Madsem Gustafsonem, i tych projektów, których Barygaj dodatkowo jeszcze udziela się okazjonalnie, czy też są to składy tworzone ad hoc, jest bardzo, bardzo bardzo wiele. Dodatkowo z Barym Gajem jest tak, że jego aktywność muzyczna nie zamyka się w obszarze muzyki improwizowanej. Dochodzi do tego jeszcze muzyka współczesna, dochodzi do tego jeszcze muzyka dawna, bowiem od wielu lat Barygai związany jest ze skrzypaczką muzyki dawnej Mają hamburger i u jej boku Wielokrotnie pojawił się na scenie w rozmaitych projektach dokumentujących muzykę dawną, także takich, które przenoszą te dawne brzmienia do muzyki współczesnej. Razem tworza, prowadzą oficynę Maja Records, z której te projekty pierwotnie się ukazywały, a potem, a potem zaczęli także z muzyką dawną pojawiać się w katalogu ECM-u koniec tego wstępu i zachwytów nad Barym Gajem czas na e, muzykę Trevor Watts, Bary Gaj Ramon Lopez z e, najnowszej płyty e, z udziałem Barego Gaja The First Touch która ukazała się nakładem oficyny słuchaj rekords Mmm. -hmm. No! <laughs>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 Trevor Watts, Barry Guy, Ramon Lopez sprzed roku z festiwalu Centrum Kultury w Lublinie. Kolejnym nowym albumem jest album, który sygnuje inny, dobry, znany nam świetnie muzyk, a mianowicie Vasco Trilla. Vasco Trilla został zaproszony na takie krótkie, kilkudniowe po Skandynawii i tam, w ramach tej trasy, współpracował m.in. z Wilhelmem Bromanderem, Martinem Kisienem i Aleksem Zetsonem. Pojawiał się w różnych składach, wszędzie także grywał solo w ramach tej, tej, tej trasy, tej rezydencji. I dokumentuje to wszystko album Up North, który y, ukazał się dopiero co e, staraniem Wasko Vasco e, Cztery utwory, cztery improwizacje, każda na inny skład. Od solowej improwizacji Vasco Trille po dwa tria. Dwa tria, które złożone, jest, złożone są z Marcina Kisiena i zamiennie, albo Wilhelma Bromandera albo Alexa Zetsona. Ja wybrałem to drugie trio, w którym pojawia się Zetson także z tego powodu, że on zasiada tutaj za klawiaturą y, klawesynu, co w muzyce improwizowanej, czy też w awangardowym czasie, jest czymś bardzo, bardzo rzadko spotykanym. Y, płyta nagrana dwa lata temu w marcu 2024 roku. Sięgamy po drugą improwizację Topographical Vessel z albumu Up North sygnowanego przez Vasco Trilla. Tutaj, w tym przypadku, wraz z Martinem Kisienem i Aleksem Zetsonem. Się muzyka Wasko muzyka Martina Kisiena i Alexa Zetsona. Piękna płyta, zupełnie odmienna od tego, co serwowali Trevor Wats, Barry Ramon Lopez, i zupełnie odmienna od tego, co za chwilę i co wypełni nasze spotkanie do godziny drugiej. Do godziny drugiej, nawet z małym hakiem. Y Iwo Perelman, bowiem z nim spotkamy się teraz, nie przestaje zasypywać nas swoimi nagraniami. Tym razem nie są to nagrania duetowe, nie są to kwartety, ale mm, będzie to yy, muzyka yy, w duetach, ale w trzech różnych. Yy, nie spotyka się tak jak na płycie Ridge Rapture in Brooklyn w duetach z innymi muzykami grającymi na instrumentach dentych, ale postanowił zaprosić do grania tym razem gitarzystów. Wybrał trójkę z nich, Marka Ribota, Eliota Sharpa i Joe Morrisa. Argumentując to tym, że każdy z nich do perfekcji opanował swój własny, indywidualny język. Sam pisze o tym wajner noc w ten sposób. Grałem na gitarze od najmłodszych lat. Uczyłem się przez wiele lat, ale powodem, dla którego zrezygnowałem, był brak możliwości znalezienia indywidualnego, zróżnicowanego i niepowtarzalnego brzmienia. Gitara to trudny instrument pod tym względem. Nie nadaje się, jak na przykład saksofon, do innego sposobu reagowania na potrzeby każdego z muzyków. W przypadku instrumentów dętych drewniane czynniki, takie jak ustnik, rozmiar płuc, wysokość, bezpośrednio wpływają na brzmienie. Są one elastyczne i podatne na wyobraźnię dźwiękową. W gitarze jest to niemożliwe. Cokolwiek sobie pomyślisz na saksofonie wyjdzie, to ty w pełni tworzysz tutaj dźwięk. Gitara nie daje takich możliwości według Iwo Perelmana, ale zauważa tą unikatowość u tej trójki muzyków, którą do wspólnego grania zaprosił. I powstał w ten sposób album, który rzeczywiście ukazuje, w jaki sposób odmiennie każdy z nich podchodzi do swojego instrumentu. O ile Marka Ribota i Joe Morrisa doceniałem od bardzo dawna, o tyle Elliot Sharp na gitarze jako instrumentalista hmm, niezbyt mnie do siebie przekonywał. Czy to grając w składach z Johnem Zordem, czy tworząc własne projekty, Zawsze gdzieś miałem w tyle głowy, że to nie do końca jest mój sposób artykulacji, moja muzyka, która mm, gdzieś trafia w moje przekonania estetyczne, estetyczne gusty i jest dla mnie fascynująca. Tutaj jednakże te duety z Ivo Perelmanem w końcu mnie do Eliota Sharpa przekonały i bardzo się cieszę z tego że miałem okazję po tą płytę sięgnąć i tym nagraniem również chcę się z Wami podzielić. Posłuchamy dzisiaj y, po dwie improwizacje z każdego z tych trzech albumów. Zaczniemy od duetów z Markiem Ribotem, potem Elliot Sharp i na końcu, tak jak jest y, w tym oryginalnym trzypłytowym boksie, spotkamy się z John Morrisem. Spotkamy się, a właściwie spotka się z nim Ivo Perelman, a my będziemy tego świadkami. Album, e, tak jak i Rich Rapture in Brooklyn, e, wydała oficyna Mahakala Music i jest to kolejne fascynujące, niezwykłe nagranie w dorobku tego wydawnictwa. Myślę, że ta ponad godzina duetów na saksofon i gitarę Ucieszy was i sprawi, że pozostaniecie z wiekiem awangardy do godziny drugiej. Ja już się żegnam i zostawiam was samych z Iwo Perelmanem i jego gitarowymi partnerami. <śmulny>